Zaczynamy przedział rozmów. Przepraszam pana najmocniej, czy to miejsce obok jest wolne? Wolny to ja jestem. Miejsce to może być dostępne lub zajęte. Pan jest wolny? A to można się przysiąść? A co pan sugeruje, przepraszam? Nic nie sugeruję, no chciałem usiąść. To pan se siada w luku bagażowym, nad siedzeniami. Właściwie to się pan położy, bo tam jest za nisko, żeby siadać. No co? Pan mi tu będzie gadał, siadam tutaj. No zaraz pana zinwigilują. Za takie siadanie, że się pan rozsiadł jak Jaworowicz. W, w tym, w tym swoim programie, jak to się tam nazywa. Sprawa dla reportera. Tak, sprawa dla reportera. Też nie miała jak programu nazwać. W ogóle to wszystko dziwnie się w tej Polsce teraz dzieje. Ja myślałem, że na euro to jakiś tam normalny hymn wybiorony. To jest dopiero sprawa dla reportera, to koko, sroko, tam. Ale, że koko, co koko? No nie słyszał pan o tym, tym zespole, tym, borówki, czy tam maliny. A, że będą kokać nam naszym piłkarzom, orłom. Jarzębiny, myślę. o, jarzębiny, ci jarzębiny, cholera i.. czerwone korale, tak? Nie, no to śpiewali ci te, siostranki to śpiewali. A no właśnie, no ale... Ale co właściwie ma pan? To właśnie pasuje. Naszy, o, naszym orłom śpiewają kurki, takie zakręcone tylko. Widział pan kiedyś orłę kup, kopulującą, tfu, orła kopulującego skórą? No ale czas zacząć, no. Wie pan jaki to jest perwers? Ja bym to podciągnął pod pedofilię. No pedofilię, to ja nie wiem, czy do tych wokalistek można no, zastosować. No nie, nie, wie pan co, ja bym do nich, to by ich palca nie tknął po prostu. Jakbyś pan na bezludnej wyspie, ale w ogóle o czym my dyskutujemy? Moim zdaniem jest bez kompleksów i bardzo fajnie, że naszy, naszą wieś rodzimą wspiera, ja to się cieszę razem, razem ze swoją starą, bardzo sobie czasem kokaną. Człowiek ze wsi to tak, ciągnikiem to wyjedzie, ale wieść człowieka to nie. A ja to myślałem, że to jakieś takie nowoczesne rytmy, jakieś tam koko jumbo, jakaś tam ten makarena, coś tego, a tu taki sywda. No, makarenę byś pan miał w wykonaniu górniak, jak się w tej korele i. A myśli pan, że e Edycia by nie mogła zaśpiewać koko koko? Ko? Myślę, że by trochę inaczej zaśpiewała i nie wiem, czy byłoby to we własnej interpretacji, nie wiem, czy byłoby to lepsze. Znów by się Kwaśniewski po głowie drapał. <śmiech> No to się nie tylko po głowie drapał, jak kasyce widział. No a ten ting ciang -Ciong, jak tam ragował? Jezu. Ciekaw jestem właśnie, kto zasiądzie na trybunach z VIP-ów na naszym Ejro. Może Lenin wstanie z grobu? Nie wiem, nie wiem jak pan, ale ja tam mam bilety swoje wykupione, a Lenin to proszę pana, ale on w mauzoleum już ma. Proszę pana, ale gdzie pan te bilety? Tutaj? Jak co, gdzie? No na targu no, tam gdzie patelniami handluje. wie pan, że teraz mają takie zabezpieczenia? Że teraz musi pan tam palec przyłożyć, badają panu krew, te sprawy, tak? Chce się panu Co? O tym staje, no ja nie? myślę. Co ja, ja na ksero sobie odbiłem po prostu. No. To pana nie wpuszczę. Cholera, jakieś oszustwo, dróg nie ma, biletów nie ma. Co, co jest na to euro? Burdel! A wie pan, że u nas dwa nowe postawili chyba właśnie na euro. <śmiech> Dla z Murzynami pewnie. No gdzie tam z Murzynami? Co, egzotyka też jest oczywiście, no ale, ale bez przesady. Ja panu powiem, że hymn mi się nie podoba. No, no pan masz swoje zdanie, ja mam swoje tam. Z kurami fajnie się czasem zakręcić. A w ogóle to teraz ten syf to cały dopełnili ci maturzyści. Czy pan słyszał? O proszę pana, co tam się nie działo? To ja zaraz panu opowiem. No dobra, dobra. Rozmawiali. Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.